To są informacje polskiego Radia 24. Badanie nieprawidłowości w programie Czyste Powietrze. Agenci CBA w resorcie Środowiska. Usłyszał zarzuty i stanie przed sądem. Chodzi o zastępcę szefa kancelarii prezydenta Adama Andruszkiewicza. Drugim płucem ma być Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Ma ono działać w ramach PiSu. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Dokumenty dotyczące programu Czyste Powietrze zabezpieczają funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Od kilku godzin prowadzą oni kontrolę w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, także w siedzibach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. Były zastrzeżenia głównie do wprowadzenia programu w 2021 roku, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.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 Prokuratura Europejska prowadzi postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych. Ma to związek z wdrażaniem kolejnych etapów programu Czyste Powietrze. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz stanie przed sądem. Jest podejrzany o udział w podrabianiu podpisów na listach poparcia kandydatów Ruchu Narodowego do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Sprawa dotyczy wyborów z 2014 roku. Podpisy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 Adam Andruszkiewicz nie przyznaje się do winy, jak twierdzi, sprawa ma charakter polityczny i prosi o podawanie pełnych jego danych. Jest kompromis, tak ogłaszają prezes PiSu Jarosław Kaczyński oraz były premier Mateusz Morawiecki. Stowarzyszenie Rozwój Plus ma działać w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Jego członkowie zasilą Radę Ekspercką w tej partii.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 Jak dodał Aleksander Smolar, z drugiej strony chodzi o wrażliwość Przemysława Czarnka, wyznaczonego przez prezesa Kaczyńskiego na kandydata na premiera w przyszłym rządzie PiSu. Według eksperta kandydatura Czarnka nie spełniła oczekiwań, bo w sondażach nie widać istotnego przepływu zwolenników Konfederacji na rzecz PiSu. Zbliża się koniec zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie, ale sprawa negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wciąż jest niejasna. Rozmowy mają się odbyć jutro w Islamabadzie. O szansach na negocjacje wysłanniczka Polskiego Radia na Bliski Wschód Milena rashid Shehab.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 przeszkodę w negocjacjach. Irańczycy podkreślają również nierealistycznie wygórowane żądania drugiej strony. Prawdopodobnie chodzi o podnoszone przez Trumpa oczekiwanie, że oddadzą Stanom Zjednoczonym swoje zapasy wzbogaconego uranu. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena rashid trzecha. Chcę zawrzeć najlepsze porozumienie. Nie spieszy mi się, tak mówi w wywiadzie dla jednej z telewizji CNBC. Prezydent Donald Trump w przeciwnym razie, jak dodaje, będzie bombardował Iran. Polskiego Radia 24 Słońce i niewiele białych chmur. Tak jest w większości regionów. Na południu kraju duże zachmurzenie. Miejscami pada tam przelotny deszcz. Na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. W górach sypie śnieg. Temperatura od 9 do 13 stopni. Zimno jest na helu około 7 stopni. I miejscami na terenach podgórskich Karpat 6 stopni. Wieje słaby i umiarkowany wiatr. Chwilami jest porywisty. W Sudetach porywy do ponad 60 km na godzinę. Klimat. Zła jest jakość powietrza w Sosnowcu, dostateczna w Kędzierzynie Koźlu. Na pozostałym obszarze kraju dobra lub bardzo dobra. Prawie 80% krajowej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim z elektrowni słonecznych i wiatrowych. Do 17 trwają tak zwane zielone godziny. Warto w tym czasie skorzystać z nadwyżki prądu w sieci. Klimat.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 Mamy 9 minut po godzinie 15. Była polityka krajowa, była polityka zagraniczna na naszej antenie. Sporo już tematów, a przed nami temat łączący z jednej strony politykę, z drugiej strony ochronę zdrowia, na przede wszystkim stan naszej wiedzy na temat bieżących wydarzeń, bo mamy dzisiaj wiele źródeł informacji, ale pojawia się problem też z weryfikowaniem tego, co jest prawdą, a co jest dezinformacją, czy kolokwialnie rzecz ujmując fake newsem. I to przede wszystkim będzie temat naszej rozmowy. Też. Na nasze zaproszenie przyjął pan dr Przemysław Łonyszyn, socjolog, ekspert do spraw dezinformacji i sztucznej inteligencji. Panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To zacznijmy od tego, że od 19 do 20 kwietnia obchodzimy Europejski Tydzień Szczepień. To jest inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia promująca szczepienia ochronne. Dla te, dlaczego ja na początku naszej rozmowy o tym wspominam? Dlatego, że wokół właśnie szczepień czy w ogóle ochrony zdrowia mam wrażenie tej dezinformacji jest bardzo dużo. Sporo fake newsów, sporo informacji, które trzeba prostować. Dlaczego według pana ochrona zdrowia, czy stricte szczepienia stają się w pewien sposób takim zakładnikiem właśnie tej dezinformacji w szczególny sposób? E, bardzo ciekawe pytanie, bo tak na dobrą sprawę problem e, na problem trzeba by spojrzeć szczer, e, szczerze, to znaczy to jest kwestia tego, że my bardzo lubimy różnego rodzaju teorie spiskowe i współczesny rozwój technologiczny w tym również właśnie tych technologii, które pomagają tworzyć fake news, dezinformacje czy też do niekiedy nawet propagandę, um, ułatwiają to, aby te podbijać te teorie spiskowe. W jaki sposób również politycy podbili, pomogli podbić temat szczepień, przy okazji koronawirusa i rzeczywiście tak, on się stał bardzo wdzięcznym polem dla tak zwanych już nawet antyszczepionkowców. Natomiast no, jest tutaj dosyć łatwe pole do, do popisu dla osób wprowadzających w błąd. Wydaje mi się też w dużej mierze z tego powodu, że bardzo trudno jest zweryfikować prawdziwość informacji. Nasza specjalistyczna wiedza medyczna jest nie, znaczy nasza wiedza medyczna jest niewystarczająca, żeby weryfikować specjalistyczne e, informacje.. I, I, no i, tak, ale to i, ja wejdę i, na i, moment w słowo, panie doktorze, i dopytam, ja no bo patrze. jeżeli chodzi o naszą wiedzę i pewne starcie z faktami, no to tutaj ta tegoroczna edycja Europejskiego Tygodnia Szczepień odbywa się podobnie jak w roku ubiegłym, po prostu pod hasłem szczepienia chronią zaufaj nauce. Dlaczego my często z zaufaniem nauce, naukowcom, w tym przypadku na przykład lekarzom, my mamy problem? Ojejku, to widzę, że pan panie redaktorze z mocnego kalibru pytaniami e, dzisiaj wyskakuje. Przepraszam, panie doktorze. Ale nie wręcz przeciwnie, to, to dzięki temu nasza dyskusja. Mam nadzieję, dla słuchaczy będzie ciekawsza. E, już, e, już spróbuję podjąć, e, podjąć wezwanie i odpowiedź na, na to pytanie. problem generalnie z akceptacją opinii, które no może. Z akceptacją informacji, które są niezgodne z naszymi opiniami. Jeżeli ja wierzę w coś i pojawia się informacja, która jest inna, która odbiega od mojego przekonania, ja wiem, przyjmijmy na to, że jej kół, Ziemia ma dwa księżyce. kompletnie hipotetyczna rzecz. Jeżeli ktoś mówi, że jest jedna i jeden księżyc, to przestaje w to wierzyć. Pojawia się maksymalny opór. Nie stawiamy tutaj, nie, nie mamy w sobie chęci odkrywania nowych informacji, tylko pojawia się automatyczny opór dla tych opinii, które, które się pojawiają. To też widać w selekcji kanałów informacyjnych oglądamy takie stacje telewizyjne, odpalamy takie portale internetowe czy takie kanały informacji, nie wiem, z, w social mediach, które są zgodne z naszymi opiniami. Przestaliśmy mieć informacje opiniotwórcze, a staliśmy się, żyjemy w przestrzeni dawania treści, które nam pasują. Dlaczego? Klikbajt. Każdą redakcję w tej chwili, która istnieje w przestrzeni multimedialnej, rozlicza się od ilości kliknięć, bo z tego są reklamy, z tego są pieniądze może pan to potwierdzić, bo nie z racji tego, że to pan jest dziennikarzem z nas dwojga. Patrząc Natomiast... na rynek medialny, ja od razu tutaj odpowiem, panie mhm. doktorze. To zdecydowanie, ta klikalność jest ważna, o ile często nie najważniejsza w przypadku niektórych mediów, ale wydaje mi się, że i dla mnie, i tutaj w Polskim Radiu 24, w ogóle w Polskim Radiu, ta rzetelność informacji jest jednak szczególnie ważna. Rzeczywiście to być może rzecz coraz rzadsza w ogóle w mediach w Polsce, być może też na świecie. Mamy tutaj drobny kłopot z połączeniem, ale za moment do pana doktora Przemysława Łoneszyna wrócimy. Rozmawiamy o dezinformacji. Zaczęliśmy od kwestii związanej ze szczepieniami, no bo to temat jest myślę bardzo bieżący, szczególnie w kontekście tego obchodzonego tygodnia, europejskiego tygodnia szczepień, ale też zahaczymy o wątki polityczne i w ogóle o to, czym jest dezinformacja. Panie doktorze, słyszę, że jest pan razem z nami. Dzień dobry raz jeszcze. Tak. Czy słyszał tak, pan jeszcze. moją wypowiedź adnotacji odnośnie samych mediów i funkcjonowania? Niestety tylko połowę. Eee, no to tak, my w Polskim Bardzo Radiu 24, w Polskim Radiu w ogóle jakby przywiązujemy wagę do tej rzetelności informacji, choć rzeczywiście mam takie wrażenie, i to nie dotyczy tylko naszego polskiego rynku medialnego, że ta klikalność i szybkość podawania informacji stają się ważniejsze niż właśnie sprawdzenie tego, o czym rozmawiamy. Zgadzam się w 100% i również z tym początkiem informacji, to znaczy tak, jeżeli sięgam po, po Was, i to żadna kurtuazja, to właśnie dlatego, że jakość i rzetelność, sprawdzalność informacji, które podajecie w stacji Polskiego Rady 24 jest na wysokim poziomie. I to jest mój szacunek z latą, dla tej roboty, którą wykonuje się. Tyle tylko, że w dalszym ciągu nie ma w społeczeństwie jeszcze naszym, zresztą nie tylko naszym, żeby to nie było, nie, nie oskarżamy tutaj tylko... Yy, tylko nas tutaj yy, nad Wisłą, ale generalnie mamy w świecie ten problem, że nie szukamy informacji, yy, nie szukamy tych nie szukamy tych portali, które przywiązują wagę właśnie do jakości yy, treści, a nie do szybkości, do klikalności, do takich klikbajtowych yy, nawet tytułów, z których w ogóle nic nie wynika. W tej chwili jak się przegląda tytuły wielu portali, ja nie mam dla pojęcia, co mogę tam znaleźć, bo te tytuły są kompletnie nieinformacyjne. Kiedy ja gdzieś tam również zarabiałem jako dziennikarz lata temu, to uczono mnie. Pachowcy od dziennikarzy z wielokim doświadczeniem mówili, słuchaj, tytuł to jest podstawa. Jak masz dobry tytuł, jesteś w stanie napisać dobry artykuł. Teraz, ja nie wiem, tytuły wymyśla sztuczna inteligencja czy coś w tym rodzaju, ale to po prostu jest jest coś fatalnego. A to... Kolejna rzecz. Mm -hmm. Mm -hmm. Proszę. Proszę, proszę, panie doktorze, kolejna rzecz przed nami. Mm -hmm. bo, bo kolejna rzecz, która jest tutaj dosyć istotna, wydaje mi się do, do tego, żeby wspomnieć, to jest też pewnego rodzaju utrata zaufania do pewnych, do pewnych źródeł. Kilkanaście, kilka lat temu było tak, że promowaliśmy tą taką, takie społeczne dziennikarstwo, oparte na y, social mediach, że dzięki temu, że ludzie mogli Dojechać na jakieś miejsce, psterknęli parę zdjęć, szybka informacja. To dawało pewną przewagę nad wieloma mediami e, większymi, tak to nazwijmy, czy też mediami bardziej tradycyjnymi. E, tyle tylko, że te, to dziennikarstwo społeczne jest bardzo łatwe, bardzo podatne właśnie na różnego rodzaju wpływy. I okazuje się, że w tej chwili jakość tych informacji jest jeszcze jeszcze słabsza. nie chcę bardziej tutaj dosadnych słów używać, żeby nikogo nie obrazić. W związku z tym też nie poczuliśmy tego momentu, kiedy nawet to źródło, które kiedyś pozwalało nam w jakiś sposób weryfikować, czy też docierać do rzetelnych, jakościowo istotnych informacji, że tu również mamy do czynienia ze spadkiem tej jakości. To, to się stało chyba zbyt płynnie, żebyśmy, e, żebyśmy mogli sobie zdać z tego sprawę, jak bardzo tutaj ta jakość e, spadła. Pytanie, czy jesteśmy ten kierunek w stanie zatrzymać, ale to też pewnie temat na zupełnie inne spotkanie. Ja wrócę do tego, o czym pan doktor też wspomniał, czyli sztucznej inteligencji, że te tytuły niektóre nagłówki prasowe wymyśla być może sztuczne, sztuczna, sztuczna inteligencja, że często one mają niewiele wspólnego później z treścią samego artykułu. No, ja niejednokrotnie też spotykam takie artykuły, gdzie otwieram z zaciekawieniem, a okazuje się wewnątrz, że tak naprawdę z tego tytułu to niewiele tam jest. Natomiast zastanawiam nie sama w sobie sztuczna inteligencja jako narzędzie, które być może pomoże nam też w weryfikowaniu tego, co jest prawdą, a co jest fake newsem. Choć tu warto zaznaczyć, że często działa to w drugą stronę, to znaczy sztuczna inteligencja dzisiaj służy też osobom do generowania tych fake newsów. No, ale ja sobie zdaję, czy wyobrażam sobie taką sytuację, że na przykład trafiam na jakiś artykuł, co, co do którego mam wątpliwości, czy on jest prawdziwy, czy nie i chciałbym taką informację zweryfikować. Otwieram narzędzie, jaką jest sztuczna inteligencja, dostęp do tego typu czatów na przykład. Mamy dość nieograniczone dzisiaj, bo nawet w telefonie wystarczy sobie odpowiednią aplikację zainstalować, czy na komputerze i móc sobie z takim czatem porozmawiać. No i teraz wrzucamy takie zdanie, które budzi naszą wątpliwość i pytamy, czy możesz nam przedstawić, nie wiem, artykuły, które zweryfikują zawartą w tym zdaniu tezę ze wskazaniem źródła konkre konkretnego linku do artykułu i myślę, że to jest narzędzie, które może w sposób dość szybki pomóc nam informację zweryfikować. Mylę się czy nie? Y nie myli się pan, panie redaktorze, aczkolwiek chciałbym tutaj dodać jedną istotną rzecz. Ponieważ przykład tego, co się wydarzyło w ubiegłym roku z panią redaktor Donikowską-Paś pokazuje, że oparcie się w tym względzie o jednym, jeden model sztucznej inteligencji nie zawsze daje nam skuteczną weryfikację prawdziwości tego. Powinniśmy, jeżeli naprawdę... Ja wiem, że to jest skomplikowane i czasochłonne, ale... Tak samo jak ze wszelkimi informacjami warto przynajmniej zobaczyć, żeby była ta informacja, pochodziła z dwóch niezależnych źródeł, która pojawia się w mediach. Tak samo jeżeli chodzi o sprawdzanie, warto to sprawdzić u różnych, e, w różnych modelach e, sztucznej inteligencji. Nie wiem, groka, czata GPT, klota e, i, i tak dalej. Warto też czasami przy bardziej skomplikowanych rzeczach włączyć ten tryb ekspercki czy pogłębiony, bo on się przy różnych modelach różnie y, nazywa, po to, żeby sprawdzał bardziej wiarygodne źródła, bo bardzo często i na tym polega problem halucynacji sztucznej inteligencji, ona opiera się na informacjach. Y, no, Wikipedia w tym momencie to już jest najbardziej wiarygodne źródło informacji, ale najczęściej nawet y, na tym się nie opiera, więc jeżeli nie włączymy tego trybu eksperckiego, to ta to, to weryfikacja również możecie oprzeć na bardzo mm, zawodnych źródłach, o, tak bym. Tak nam to Kilka dobrych dni temu, kiedy jeszcze rozważaliśmy różne scenariusze dotyczące wyborów na Węgrzech, ja tutaj włączam ten wątek polityczny, pojawiła się taka wypowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, która odnosiła się do jednego z kandydatów, tych polityków, którzy walczyli właśnie w tych wyborach parlamentarnych przeciwników Wiktora Orbana. Jak się okazało, był to kandydat zwycięski, no ale nie o tym. W każdym razie ta wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego opierała się po prostu na fałszywych informacjach. Później było sprostowanie ze strony Rzecznika, ugrupowania Rafała Bochenka, wskazanie, że właśnie no tutaj akurat w natłoku właśnie różnego rodzaju informacji prezes opierał się na tych, które od wielu dni były kolportowane przez media. Akurat ta jedna okazała się nieprawdziwa. No właśnie, to nie ma się w takim przypadku co przejmować, czy jednak nawet jedna informacja wypowiadana z, przez, przez polityka, poważnego polityka i tutaj nie mówię wyłącznie o Jarosławie Kaczyńskim, ale w, w ogóle o klasie politycznej. To jest czymś, To jest coś Czym nie powinniśmy się przejmować? Czy jednak warto zwracać również na to uwagę i takie elementy, takie wpadki punktować? Panie redaktorze, ja powiem tak. Są tutaj dwa wątki w tym pytaniu, które pan zadał. Pierwszy wątek to jest kwestia jakości elit politycznych, które mamy w tej chwili w naszym kraju. I chyba... Nikt nie ma wątpliwości, że jakość tych elit politycznych spadła, w zasadzie systematycznie spada z dekady na dekadę w ostatnim e, czasie. I to jest duży problem. Jest coraz mniejsza jakość wypowiedzi, coraz mniejsza logika tych wypowiedzi i treść i e, zawartość tych wypowiedzi jest coraz mniej e, wiarygodna. Druga rzecz, to jest kwestia pewnej już manipulacji, bo fake news to jest rzecz jednorazowa. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z czymś mniej lub bardziej systematycznym, stałym, możemy zacząć mówić o e, dezinformacji na szerszą skalę, nawet zakrywającą o pewne szerzenie propagandy. E, I tu możemy się zastanowić, czy tego typu działanie, czasami nieświadome, ale jednak w jakiś sposób nacechowane politycznie nie, nie ma charakteru już pewnego propagandowego. A to jest jeszcze bardziej niebezpieczne, bo tak jak wspomniałem, fake news jest rzeczą jednorazową. Ono czasami ma ogromne konsekwencje. Natomiast jeżeli mówimy o propagandzie, czyli również podobnie w przypadku tego tematu szczepionego, od którego pan zaczął, panie redaktorze, czy też to, co ostatnio obserwuję z innego zakresu moich e, działań e, naukowych, czyli ogromna ilość e, dezinformacji dotyczącej e, tej ustawy o planie, o planie zagospodarowania przestrzennego, to zakrawa już jako na, na działania systemowe, na działania przemyślane. No i, i to jest chyba nawet jeszcze bardziej taki, taki dzwonek powinien nam się e, zapalić, że coś tutaj jest, jest nie tak, bo jest to przemyślane. I wydaje mi się, nie chcę oceniać, staram się unikać tutaj, wypowiadając się z perspektywy naukowej, staram się unikasz tutaj oceniania jednej czy drugiej strony politycznej, ale wydaje mi się, że nieprzypadkowo jest to, że tak łatwo akurat pan prezes Kaczyński sięgnął po taki argument, nie weryfikując go, bo pasował do pewnej przemyślanej strategii, przemyślanej narracji, budowania pewnej, e, pewnej wizji, czy też pewnej opinii politycznej. Nie, to, z mojej perspektywy budzi to ogromne, ogromne ryzyko i ten dzwonek alarmowy tutaj jest nawet jeszcze silniejszy niż w przypadku takich właśnie czasami jednorazowych fake newsów, które się pojawiają. Szkodliwych ale, ale mówię, skala tego zagrożenia zazwyczaj jest mniejsza niż w momencie, kiedy jest to przemyślane Yy, przez, yy, przez nadawcę. Jeżeli mówimy o klasie politycznej, to moglibyśmy też tak pół żartem yy, pół serio powiedzieć, że dezinformacja to pojawia się już w momencie przedstawiania programu wyborczego. Ale to tak na marginesie zupełnie naszego spotkania i bardziej, bardziej z uśmiechem właśnie. Yy, ale yy, o sprawach poważnych tutaj rozmawiamy. Ja zastanawiam się, czy możemy mówić w ogóle o tym, kto dziś ponosi większą odpowiedzialność za dezinformację. No bo właśnie, czy media, o których też wspominaliśmy, czy politycy, czy w ogóle osoby publiczne, bo też często opieramy się, nie wiem, na tym, co zobaczymy na TikToku, co zobaczymy na Instagramie. Czy po prostu my jako odbiorcy też ponosimy tę winę, że nie weryfikujemy albo nie mamy czasu, żeby zweryfikować tych informacji? Panie redaktorze, z perspektywy czysto naukowej, analizując problem dezinformacji, patrzy się na dwa elementy, czyli zarówno na nadawcę, jak i na odbiorcę. Od dezinformacji, czy fake newsach, czy, czy propagandie, czy jakiejkolwiek, czy misinformacji, jakichkolwiek terminów byśmy tutaj nie użyli. Ważna jest właśnie intencja nadawcy oraz to, jak nastawia się do tej informacji odbiorca. Bo weźmy na przykład, nie wiem, prognozę pogody, czy dowcipy prima W zasadzie odbiorca z założenia... Przyjmuję, że to będzie albo żart, albo że prognoza może się nie sprawdzić. Jest to coś naturalnego. Nie ma tego zaufania po stronie odbiorcy. Więc tutaj nie mówimy o dezinformacji takiej czysto definicyjnej. Natomiast, jeżeli to jest po stronie odbiorcy intencja tego, że będę w to wierzył, wierzyła, no to już jest to jeden z poważnych elementów dobra, utrwalających ten schemat dezinformacji. Druga rzecz to intencja nadawcy. Czy to wyszło przez przypadek, czy nie? Czy jest to działanie świadome? Jeżeli oba zjawiska tutaj zaistnieją, no to mamy do czynienia jak najbardziej z tą dezinformacją. Konkludując, żeby nie było, że przedłużam na siłę, e, obie strony w tym momencie ponoszą jakąś e, winę za to, że tak łatwo fake newsy e, się ro, roznoszą. O, może w ten sposób e, to nazwijmy. Oczywiście wina nie jest jednakowa po każdej ze stron. Natomiast my zbyt łatwo wierzymy w to, co do nas e, dociera. Sztuczna inteligencja w dużej mierze sprawiła, że przestaliśmy myśleć. E, inne są, żeby nie było, że tylko na sztuczną inteligencję rzucam. E, zrzucam tutaj winę, ale w jaki sposób świat, w którym żyjemy, sprawił, że coraz mniej. Szybkość tego świata. Tutaj tak. musimy kończyć, panie doktorze, ale mhm. sprawdzajmy, weryfikujmy różnego rodzaju informacje no i po prostu zasada ograniczonego zaufania, tak jak w ruchu drogowym, tak samo w przyjmowaniu informacji. Doktor Przemysław Łonyszyn, socjolog, ekspert do spraw dezinformacji i sztucznej inteligencji, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Reklama.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 Minęła 15.30. Dorota Wojtalczek. zapraszam. Zbiorową mogiłę na Wołyniu odnalazł Instytut Pamięci Narodowej. Szczątki ofiar ukraińskich nacjonalistów spoczywają na terenie dawnego gospodarstwa Strażyca w Woli Ostrowieckiej. W sierpniu 1943 roku doszło tam do zbiorowego mordu na Polakach. Jak szacują historycy, zginęło w nim ponad tysiąc osób. Wstępny etap odkrywania zarysów mogiły nie pozwala osza pracować jej wielkości, ale z pewnością jest to mogiła zbiorowa informuje IPN. Politycy podzieleni w sprawie inicjatywy Marszałka Sejmu dotyczącej Zonda Krypto. Włodzimierz Czarzasty sugeruje, by nieprawidłowości wokół giełdy kryptowalut zbadała Komisja Śledcza. Z rezerwą do tego pomysłu podchodzą parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej oraz Polski 2050. Sprawą inwestorów oszukanych przez Zonda Krypto zajmują się już odpowiednie służby, zauważa Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.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 Sędzia Dariusz Zawistowski z największym poparciem w prawyborach do Krajowej Rady Sądownictwa tak wynika z cząstkowych danych. Sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego czeka na ostateczne wyniki i decyzje Sejmu, ale już teraz jest zadowolony z wysokiej frekwencji. To jest coś, co oceniam bardzo pozytywnie, no też wymaga podkreślenia, że są sądy, w których frekwencja wyniosła nawet 100%, więc chciałbym pogratulować tym wszystkim sędziom, którzy odpowiedzialnie podeszli do tego projektu, którym jest zaopiniowanie kandydatów. Cząstkowe wyniki prawyborów do KRS-u wskazują, że nominacje otrzymają wszyscy kandydaci z listy popieranej przez Stowarzyszenia Sędziowskie Justicja i Temis. Prawybory do KRS-u zakończą się jutro. Wtedy poznamy oficjalne wyniki. Kadencja obecnej Rady upłynie 12 maja. Dzień później Sejm ma wybrać kandydatów do KRS-u. Na koniec Łódź i dyskusja o przyszłości Alei Gwiazd. Miejscy radni chcą przesunąć część gwiazd ze względów estetycznych. Chodzi m.in. o gwiazdę aktorki Bożeny Dykiel. Jest ona umieszczona między inteligentnymi słupkami regulującymi ruch na deptaku. Przeciwna zmianom jest kapituła Alei, mówi Piotr Kurzawa z łódzkiego urzędu miasta. My założyliśmy, że je przestawimy. Jeszcze będziemy z Kapitułą rozmawiali, która mówi, że powinna chyba nawet zostać te gwiazdy, że je po prostu przesuniemy, po prostu żeby wyglądało to estetycznie. Czyli to będzie przesunięcie? To będzie przesunięcie, ich przesunięcie i przełożenie w innych miejscach, gdyby tej Alei Gwiazd, ale będą w Alei Gwiazd. Łódka Aleja Gwiazd to fragment ulicy Piotrkowskiej. Są tam gwiazdy upamiętniające wybitnych twórców polskiego kina. Powstała ona dzięki inicjatywie aktora Jana Machulskiego. Było to prawie 30 lat temu. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 15:34, a przed nami na naszej antenie temat dotyczący ochrony zdrowia i tego, jak wygląda protest, tak zwany Czarny Tydzień w szpitalach powiatowych. Komentarz. A razem z nami jest pani Anna Gołębicka, ekonomistka Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. I teraz zaczynamy naszą rozmowę o tej akcji, o tym proteście, który się w poniedziałek rozpoczął w całej Polsce. Szpitale powiatowe, powiatowe taki protest rozpoczęły. W niektórych placówkach limity badań diagnostycznych na ten rok, rok już zostały wyczerpane. Tak mówi PAP, prezes powiatowego szpitala w Aleksandrowie Kujawskim i członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, pan Mariusz Trojanowski. Szpitale, które biorą udział w akcji są oflagowane, Personel nosi czarne koszulki, w placówkach wiszą plakaty z hasłem szpitalne łóżko poczeka, choroba nie. Organizatorzy ma, nie mają jeszcze informacji też, ile szpitali dołączyło do protestu, ale zdaniem Mariusza Trojanowskiego z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych skala jest duża. Szacuje się, że może być to nawet 90% placówek powiatowych. Czy z punktu widzenia ekonomicznego my wiemy, o jakiej skali w ogóle problemu i niedofinansowania tych placówek mówimy?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 Musi być, czy inaczej zabezpieczyć opiekę pacjentom. Szpitale powiatowe zwracają też uwagę, a co w przypadku jakichś zagrożeń, bo geopolityka jest teraz bardzo trudna. Czy jak zamkniemy te szpitale, to nie trzeba będzie ich za moment odtwarzać, jeżeli coś się wydarzy. No i można by było o tych historiach opowiadać dosyć no długo. No tak, żeby, ale tak żeby, się żeby tutaj przybliżyć. nie szukać, jasne, żeby nie szukać też daleko, no to pandemia nam przecież pokazała, jak ważna jest dobrze funkcjonująca, dobrze funkcjonujący system ochrony zdrowia, że szpitale różnego rodzaju są bardzo w takiej sytuacji potrzebne. To są doświadczenia sprzed kilku lat, a tutaj system ochrony zdrowia w naszym kraju nadal wymaga no właśnie pytanie, czy reformy, czy stworzenia tego systemu od nowa. O tym sobie jeszcze porozmawiamy w kwestiach ekonomicznych, ale w ocenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych szczególnie groźne są nowe zapowiedzi NFZ dotyczące ograniczenia finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, zmiany zasad rozliczania badań tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego, gastroskopii, kolonoskopii. To jest nawiązanie do wprowadzonych w kwietniu nowych zasad rozliczania tych badań diagnostycznych. Wprowadzone zostały tak zwane stawki degresywne i za każdą kolonoskopię czy gastroskopię wykonaną powyżej wartości określonej w umowie Narodowy Fundusz Zdrowia płaci placówkom 60% standardowej ceny. Jak ocenić wprowadzenie tak zwanych stawek degresywnych? Czy to jest racjonalizacja wydatków w pani opinii Opinii, czy realne ograniczenie dostępu do badań? Ja zajmuję się ekonomią z punktu widzenia strategii i podstawą budowania strategii jest zadanie sobie dobrego pytania, co jest przyczyną. Czyli tak samo jak w leczeniu. Też trzeba najpierw pacjenta dokładnie zbadać i sprawdzić, Dlaczego go boli ten brzuch, a nie dawać mu na przykład leków przeciwbólowych, bo mogą w dłuższej perspektywie tylko zaszkodzić. I jak patrzymy teraz na to ograniczenie badań diagnostycznych, to pierwsza rzecz jest taka, że musimy się zastanowić, dlaczego my bardzo często mamy u niektórych pacjentów dużo tych badań diagnostycznych, które są również ze szkodą dla pacjenta, no bo takie naświetlanie pacjenta nikomu niepotrzebne, nikomu na zdrowie nie wychodzi. A mianowicie dlatego że mamy tak rozliczane te badania diagnostyczne, że bardzo często one są fragmentaryzowane. To samo jest z wizytami w oos czyli bardziej opłaca się zrobić trzy badania niż załatwić to jednym badaniem, bo wtedy placówka dostaje za to więcej pieniędzy. I bardzo często tak samo jest z wizytami u specjalistów, że specjaliście, ten, który stworzył ten system, jakby determinuje go do tego, żeby trzy razy zapraszać pacjenta, bo za jednym zamachem nie rozliczy sobie wszystkiego, co temu pacjentowi zlecił. Czyli raz mu zleca jedno, pacjent wraca, zlicza to, potem zleca drugie i tak to leczenie się bardzo długo ciągnie. I teraz jak jesteśmy przy tych ograniczeniach i tych cięciach, które jak to niektórzy mówią wyglądają jak cięcia siekierą, to to jest pytanie, czy to rozwiązuje problem, bo moim zdaniem bardziej problem rozwiązywało to, o czym też mówi Ministerstwo Zdrowia, czyli o tym, żeby bardziej y, konkretnie napisać wytyczne, kiedy takie badanie jest potrzebne. Również, żeby zracjonalizować i nie dzielić na ileś tych badań diagnostycznych, tylko zrobić jedno wtedy, kiedy ono jest potrzebne. Bo trochę takie zakładanie, że jak y, lekarz w styczniu będzie wiedział, że w, na przykład we wrześniu już nie będzie tego badania mógł zlecać, bo jego placówka będzie dopłacała i będzie mu mówiła, hej, lepiej nie zlecaj. Znaczy on w styczniu będzie w ten sposób już myślał do przodu. My raczej nie myślimy tak bardzo do przodu na ileś miesięcy i tak bardzo racjonalnie nie podchodzimy. Druga sprawa to jest to, że, że, że większość lekarzy nie robi tego dla zysku, tylko robi dlatego, że pacjentowi trzeba po prostu to badanie zlecić. No, tym bardziej, że sporo mówimy o profilaktyce, więc w tym kontekście to też jest bardzo istotne, ale to w takim razie w Pani opinii te działania Narodowego Funduszu Zdrowia, chociażby ta yy, ustawa reformująca szpitalnictwo, to jest dobrze przemyślana strategia, czy jednak krótkowzroczne oszczędności, bo takie określenie też w tym przypadku słyszałem? Mówimy tutaj o ustawie o konsolidacji oczywiście tej reformującej szpitalnictwo. To jest tak, że ta ustawa bardzo długo toczyła swoje losy, jeżeli chodzi o legislację. W tej chwili ona już jest, jakoś nic się nie wydarza, bo to jest tak, że nikt nie ma tej odwagi, żeby zacząć tą konsolidację. A właściwie kto się miałby z kim konsolidować? Ten, co ma długi, z tym, co ma długi, tak żeby sobie jakby tam, gdzie są dwie kardiologie, w jednym miejscu była, w jednym miejscu była kardiologia, a w drugim miejscu jej jakby nie było, a była neurologia na przykład. No, to, to jest tak, że nie ma takiego impulsu, który by jakby kogoś zachęcił do takich działań, do takiej konsolidacji. I ta ustawa na razie, ta konsolidacja na, na razie nie działa. Ta konsolidacja bardziej jest realna w wymiarze takim pionowym, czyli to, co też pojawiło się na rynku w tej chwili, że jest szpital wiodący i ten szpital wiodący ma ze sobą powiązane inne szpitale, które są w jakiejś sieci, jakimś hubie, różnie się to nazywa. Chodzi o to, żeby pacjent nie czuł się zagubiony, czyli żeby pacjent jak trafi do swojego lekarza em, podstawowej opieki, to jego ścieżka, jeżeli będzie potrzebować, przebiegała bez żadnych zakłóceń i szła bez problemu do przodu. I tak się zastanawiam też, patrząc na to wszystko, co dzieje się wokół tego protestu i sytuacji ochrony zdrowia w Polsce, tego też, o czym pani tutaj wspomina, to chcę wrócić do tej luki budżetowej NFZ, tak jak pani mówiła, od 18 brakujących miliardów do nawet 23 miliardów złotych. Niektórzy eksperci, ekonomiści mówią o jeszcze innych kwotach, ale zastanawia mnie to, czy ten obecny kryzys to jest głównie problem niedofinansowania ochrony zdrowia w Polsce, czy raczej błędnej konstrukcji całego systemu i błędnego za zarządzania, wdrażania strategii? Żebyśmy to stwierdzili, to najpierw musimy tą ochronę zdrowia wymyślić od początku, bo ona jest, Czyli ona przestarzała. Jednak... Ta ochrona zdrowia mhm. w Polsce to jest taka droga, którą się ciągle łata. Tu damy łatkę, tu coś ograniczymy, tu coś zmienimy, tu coś dostosujemy, a tak naprawdę ta droga jest ciągle dziurawa. I później powinniśmy się zastanowić wspólnie z obywatelami, ile jesteśmy skłonni płacić na ochronę zdrowia, no bo ochrona zdrowia musi być z tego, co zapłacą obywatele i tak ją uszyć, żebyśmy gdzieś byli po środku. Tyle ile wy obywatele solidarnie, bo tu chodzi o solidarność płacicie, tyle my wam na dobrym i wysokim poziomie dajemy. A w tej chwili taka dyskusja o tym, że jest za mało. No jak patrzymy na wydatki różnych krajów dookoła, no to, no to faktycznie, porównując to do PKB, my jesteśmy w tych najmniejszych, najniższych rewirach wydatków. Um, ale z drugiej z jednej strony, jak popatrzymy na inne dane to wcale te bardzo wysokie wydatki PKB nie przekładają się nam na to, że obywatele są zadowoleni z ochrony zdrowia. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, które mają rekordowe duże, duże wydatki na ochronę zdrowia, wcale nie jest tak w ogóle super dobrze, bo te ceny usług są na bardzo wysokim poziomie, bo tu też trzeba zobaczyć, jak wyglądają ceny równowagi usług medycznych w danym kraju. I teraz pierwsza rzecz, która jest istotna, to my przede wszystkim powinniśmy zrobić remanent, wyrzucić wszystko z tej szafy i zastanowić się, jak ma to wszystko wyglądać nie z punktu widzenia tylko i wyłącznie oszczędności i pieniędzy ale z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta ale też takiego komfortu pracy medyków bo jakby wyobraźcie sobie Państwo, że ciągle jest jakaś presja ciągle jest jakiś nacisk ciągle jest rozmowa o pieniądzach ciągle jest za mało ci medycy też nie mają żadnego komfortu swojej pracy i to sprawia że w całym w ogóle sumie tych wszystkich strachów wygląda to Dość, dość strasznie i przerażająco, a wcale tak nie powinno być, bo moglibyśmy naprawdę zacząć to wymyślać na miarę tego XXI wieku. Technologia jest już, na, już na, na zupełnie innym poziomie. Cyfryzacja powinna się włączyć do tej ochrony zdrowia bardzo mocno, żebyśmy nie szukali nie wiadomo gdzie, tylko mieli to konto pacjenta i ta wizyta nam się tam sama układała o danej godzinie, a nie poszukiwania po całej Polsce, kto nas przyjmie i szukanie znajomych No więc chyba, chyba jesteśmy w takim momencie, że poszorowaliśmy już po dnie, i trzeba to wszystko zbudować niestety od początku. Nie wiem, czy jest ktoś, kto taką decyzję podejmie, bo to wymagałoby, też tak się domyślam, takiej jednomyślności politycznej i pewnej strategii. Tu już wracamy do tego słowa, które nam towarzyszy w zasadzie przez całą rozmowę. Strategii, która by była kontynuowana w większym, mniejszym stopniu przez lata, niezależnie od tego, kto w naszym kraju rządzi. No ale tutaj jest potrzebna wola polityków. Jak rozumiem, dosypywanie do obecnego systemu ochrony zdrowia pieniędzy na dłuższą metę po prostu nie ma sensu dłuższą metę dosypywanie oczywiście, że trochę poprawi. Jak będziemy mieli więcej pieniędzy, to będziemy mieli jakiś efekt, tylko, że ono nam nie zmieni globalnie tego, co my mamy. Ono nam nie sprawi nagle magicznie, że jak, jak dosypiemy, to zniknie nam kolejka, bo my jesteśmy strukturalnie zaburzeni w ochronie zdrowia i kolejne pieniądze, mamy przykład, My przez ostatnie lata właściwie podwoiliśmy wydatki, a gdybyśmy zbadali, pacjentów, czy czują się podwójnie lepiej, to właściwie powiedzą nam, że się nie czują wcale podwójnie bezpieczniej wobec naszego systemu ochrony zdrowia. Wręcz przeciwnie, więc widać, że samo dosypywanie pieniędzy nie rozwiąże tego problemu, że być może będą potrzebne dodatkowe środki, ale do tego czegoś, co będzie rzeczywiście działało. Bo na razie to będzie takie trochę to trochę uszczelnianie dziurawych okien, a za ogrzewanie yy, i tak trzeba płacić. Mówiliśmy tutaj też o tej ograniczeniu, o ograniczeniu diagnostyki i ewentualnie też o takim problemie, że z jednej strony mówi się o tym, aby się badać, żeby przeciwdziałać różnym chorobom, no a tutaj jednak być może jakieś ograniczenia w tej diagnostyce też zachodzą. No ale zastanawiam się w tym kontekście, czy ograniczanie wydatków dziś może oznaczać zwiększenie kosztów zdrowotnych dla naszego kraju w przyszłości, no bo też w budowaniu strategii ekonomicznej bierze się pod uwagę różne ryzyka. Czy według Pani te decyzje, które dzisiaj są podejmowane, chociażby a propos tych oszczędności właśnie, mogą rodzić ryzyka na przyszłość i jeszcze większe wydatki na służbę zdrowia, ochronę zdrowia, które byśmy musieli ponieść? Pani minister zdrowia w jednym z wywiadów tłumaczyła, że nie obcina się na profilaktykę, tylko na bieżące leczenie, żeby ukrócić patologię. Natomiast jakby musimy sobie jasno powiedzieć, że zdrowie to nie jest tylko rzecz systemu i to jest nie tylko, to jest rzecz państwa. Jeżeli my obywatele nie będziemy świadomie zachowywać się bardziej prozdrowotnie, badać się profilaktycznie wcześniej, ustawiać wcześniej ten te badań profilaktycznych, odżywiać się lepiej, mieć więcej aktywności fizycznej, to będziemy mieli większe szanse na to, że dożyjemy sprawnie jakby późniejszego wieku. Natomiast największą inwestycją w obywateli jest w ogóle zmiana myślenia. Zmiana myślenia na takie, myślenie o profilaktyce i wczesnym wykrywaniu. Ponieważ już teraz widzimy, że w ochronie zdrowia działa takie, takie bardzo mocne pareto. Czyli my płacimy za 20% bardziej chorych pacjentów, Ponad 80% pieniędzy, jakie mamy przeznaczone na zdrowie. Dlatego, że my dopuszczamy, żeby ci pacjenci dochodzili do takiego stanu, że są w jakichś bardzo trudnych stadiach choroby i ich wyleczenie kosztuje bardzo dużo. Jeżeli wykryjemy chorobę na wczesnym stadium, to wtedy okazuje się, że po pierwsze jest szansa ją całkowicie wyleczyć, a po drugie to leczenie kosztuje dużo mniej. I wtedy pacjent jest mniej kosztowy z punktu widzenia leczenia. Bardzo często wraca do, do swojej sprawności, wraca do pracy. I on wtedy nie jest kosztem, tylko jest dodatkowym przychodem e, dla budżetu państwa, ponieważ on płaci swoje podatki. Więc my teraz jakby stoimy na głowie, czyli stoimy na tym szpitalnictwie i na... Proszę czekać. I chyba mamy jakiś drobny kłopot techniczny. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję tutaj zakończyć naszą rozmowę, podsumować nasze spotkanie. Mam informację, że pani Anna Gołębicka, ekonomistka z Centrum Imienia Adama Smita, jest ponownie razem z nami. Czy się słyszymy? Halo, halo. Tak, tak, słyszymy. Więc kontynuujemy to, że powinniśmy postawić piramidę nie na głowie, tylko na nogach zdrowia i powinniśmy nie skupiać się i nie wydawać najwięcej pieniędzy na tych najbardziej chorych, bo po prostu tak... Zajmiemy się profilaktyką i wczesnym wykrywaniem, że tych najbardziej chorych będzie maksymalnie, maksymalnie mało. I to jest bardzo ważne dla takiego mądrego systemu i odpornego i mądrego społeczeństwa, żeby nie czekać do tego późnego czasu, jak już będzie praktycznie za późno, tylko żeby po prostu... Postawić na to, co jest wcześniej, czyli na profilaktykę, na silny POZ, na relacje dobre z lekarzem rodzinnym, na rozumienie się z lekarzem rodzinnym, na łatwy dostęp do specjalisty, na szybką ścieżkę do leczenia, jeżeli okaże się, że pacjent ma wykrytą jakąś chorobę. Potem na szybką rehabilitację, bo to też jest bardzo ważne. I w ten sposób powinniśmy myśleć, natomiast do tego potrzeba rzeczywiście bardzo dużej takiej spokoju. Zgody politycznej, nie się rozsądku, niezałatwiania rzeczy tu i teraz, tylko takiego bardzo strategicznego myślenia, bo to, co jest bardzo często tanie teraz i już, jest bardzo kosztowne e, jakby z dłuższej perspektywy. A jak wiemy prowizorka może mniej kosztuje, ale nigdy dobrze nie działa. Zdecydowanie to prawda. Na koniec naszego spotkania proste pytanie, odpowiedź być może bardziej skomplikowana. Budowanie nowego systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. Jeśli będzie miało miejsce to ze zwiększoną składką zdrowotną czy nie? No to jest, bardzo, jakby to jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że w ogóle ekonomicznie, jak na to popatrzymy, to my wydajemy z budżetu państwa w tej chwili 6,8% PKB na, ochron na ochronę zdrowia. Jak mieliśmy obliczenia z 2024 roku, to generalnie tych wydatków publicznych było 6,3%, ale wydatków prywatnych było już prawie 2%. Czyli my, my wydajemy i tak jako Polacy, Więcej na zdrowie, tylko uciekamy gdzieś do tego, do tej przestrzeni prywatnej. I teraz to jest pytanie, czy jeżeli Państwo zaproponuje dobre usługi na dobrym poziomie, to będziemy skłonni za te usługi zapłacić ze swoich podatków więcej? Jak sprawdzamy różnego rodzaju perspektywy tego typu w innych krajach, czyli na przykład w Skandynawii, to tam społeczeństwo jest bardziej zadowolone z usług publicznych i jest w stanie zapłacić większe składki. Więc ja bym nigdy nie prowadziła rozmowy. Taki pod tytułem, czy zapłacimy więcej. Jak idziemy do sklepu, to przede wszystkim musimy wiedzieć, co kupujemy. i Jesteśmy w stanie zapłacić bardzo często więcej, jeżeli mamy na półce lepszy towar. Czyli liczy się nasza... jakość. No, nasza walka rozgrywa się właśnie o ten lepszy towar, a nie tylko o, o, o zapłacenie. I niech to Bo będzie zapłacić... też płętą dla za... naszego spotkania. Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Pani Anna Gołębicka, ekonomistka, strategka Centrum imienia Adama Smita była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I coraz bliżej do godziny 16.00 w Polskim Radiu 24, wtedy przed tym mikrofonem zmiana. Jara, Jarema Jamrożek. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Paweł Pawłowski w naszym Dzień studiu. Dobry, Panowie, wy przejmiecie stery, mikrofony w Polskim Radiu 24 po 16. Właśnie co nas czeka? To ja zacznę może od dobrych informacji, bo to się rzadko zdarza. Dobre informacje dla kierowców. Wiadomo już mniej więcej, ile jutro zapłacimy za paliwo. Więcej na ten temat powiem w programie Saldo. Natomiast już teraz, jeżeli ktoś się zastanawia, czy zatankować dzisiaj, czy jutro. Ja bym poczekał do jutra. Oprócz tego będziemy zaglądać na, do, do polskich miast. Między innymi jedno, jedna z uczelni medycznych postawiła na nowy kierunek, bardzo adekwatny do dzisiejszych czasów, czyli na medycynę taktyczną. Czym dokładnie będzie ten kierunek, o tym też będziemy mówić. No i będziemy również spoglądać na Bliski Wschód, ponieważ mija termin zawieszenia broni w wojnie Stanów Zjednoczonych z Iranem, więc więcej na ten temat też już niedługo. To skoro o zawieszeniu broni, to może ja teraz przejmę mikrofon, o tym, że jest zawieszenie broni w Prawie i Sprawiedliwości, ale zastanawiam się, czy jest to zawieszenie pozorne i jak bardzo długotrwałe, bo jeszcze 15 kwietnia Przemysław Czarnek na Twitterze pisał o zdradzie, a dzisiaj zaprasza Mateusza Morawieckiego do wspólnych wystąpień na konferencjach prasowych i do wspólnej prekampanii. No zobaczymy, rzeczywiście, Ale jak to zawieszenie Paweł, Ale, może ty to wytłumaczysz, tak? czy to stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego zostało zawieszone, działalność tego stowarzyszenia, czy będzie działało? O, prezes Jarosław Kaczyński mówi, że czy zawieszone, czy wstrzymane, nie ma znaczenia. Ważne, żeby wszyscy razem. <śmiech> pracowali dla dobra Prawa i Sprawiedliwości. Czy rzeczywiście tak jest? Zapytam o to Krzysztofa Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości. No ale porozmawiamy także o jeszcze jednym sporze politycznym w dawnej Polsce 2050, bo dotyczy to odwołania minister Henning Kloski, Barbara, Ol Barbara Oliwiecka z Klubu Parlamentarnego Centrum. Będzie moim gościem w drugiej rozmowie. Warto zostać z nami. Paweł e. Pawłowski, Jaremaja Mrożek zostają z państwem. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.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 A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzę w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl